mi komu te kake Naruto uh? huh? Operacja się zaczęła Godzina zero. Atak na wioskę ukrytą w liściach Lord Hokage! Zostawcie to mnie! Lordzie Kazekage, co to ma być? Ah. Lordzie Hokage! Gala! Drużyna jeden na górę, drużyna dwa na dół! Chronić owicieli! Nie uda się wam! Lordzie Hokage, ratuj się! Ach. Ach. A teraz moje pięć minut. Wszyscy na to czekaliśmy. Miałem już szczerze dosyć tego kamuflaru. Ale się spociłeś, ochyda. Daj spokój. Jesteśmy przyjaciółmi, nie? Ninja dźwięku. Raido, szybko. Musimy pomóc Lordowi Hokage. Uwaga na pułapki. Tak, tak jest. jest. Zrób to. Dobrze. Ninjutsu! Formacja Czterech Płomieni! Bariera. Musimy się przez nią przedostać. Ale jak? Nordzie Kazekage! To Ninjutsu Bariery. Przechytrzyli Oddział Anbu. A przecież to oni powinni być najlepsi A? Co tu robisz? Lord Hokage was potrzebuje To mamy problem Wróg przebrany za członka oddziału Anbu Więc to on użył genjutsu Tak, bez wątpienia Nigdy nie sądziłem, że wioska Piasku nas zdradzi. Pakt pomiędzy naszymi wioskami miał jedynie uśpić waszą czujność. To koniec tej żałosnej farsy. Najwyższa pora zmienić bieg historii. Co ty mówisz? Chcesz rozpocząć wojnę? Zgadza się. Konflikt zbrojny niczego nie rozwiąże. Powinniśmy przede wszystkim negocjować. Jeszcze nie jest za późno, Lordzie Kazekage. Przemyśl to! <śmiech> Widzę, że im jesteś starszy, tym mniej masz w sobie odwagi, Sarutobi-sensei. <śmiech> to ty! Że też akurat dzisiaj muszę robić zawartownika. Wolałbym obejrzeć egzamin na czunina. Daj spokój, przecież odbywa się dwa razy do roku. Jeszcze będziesz miał okazję. Tak, ale tym razem walczy ten świetny chłopak z klanu Ucicha. Szkoda, że przegapię jego walkę. No cóż, trudno, jakoś przeżyję. Co to?! Zaczynajcie. Już czas. Przywołanie udało się. Co to jest? Powiadom Lorda Hokage szybko. Nie wejdziesz do tej wioski! Wezwij posiłki! To jest! Ninja piasku! Co tu się dzieje? Przestań, Gara! Ech. Kontynuowanie tej walki nie ma sensu. Właśnie, nie zapominaj o misji! Zejdź mi z drogi. Co wy wyprawiacie? Nie widzicie, że operacja już się zaczęła? Ech. Ech. Ech. Co tu się dzieje? Mówcie! Goro. Co z nim? Jest bardzo poważnie ranny. Poza tym wyczerpał praktycznie całą czakrę. Zaraz, a gdybyśmy użyli... To teraz niemożliwe. Głupcze. Wszystko przez to, że chciałeś dokonać przemiany przed sygnałem. I co teraz zrobimy? Gara jest nam potrzebny. Ech, gary wciąż nie ma? Słuchajcie, Gara jest naszym asem w rękawie. Musimy go wykorzystać bez względu na wszystko. Dobrze, zabierzcie go gdzieś i zamknijcie się. Gdy tylko odzyska czakrę, wznowimy naszą operację. Tak jest. A ty, Sensei? Ja zajmę się tą dwójką. Naprawdę sądzisz, że wszystko pójdzie zgodnie z twoim planem? Dopilnuję, by tak było. Ruchy! Tak. Dobrze. Na tym wszystkim stoi Orochimaru? Nie wiem. Nie obchodzi mnie to, a teraz podgrzejmy atmosferę. Sasuke. Przykro mi, ale w tym momencie egzamin się dla ciebie kończy. Osiągnąłeś już poziom Chunina. Jesteś Shinobim Wioski Liścia i wykorzystaj swe umiejętności. Innymi słowy mam załatwić Garen, tak? Mamy walczyć dalej. Ale bądź ostrożny. To prawdziwa walka, a nie mecz. Mój cel jest ten sam. Nie tak prędko! No, proszę. Gara miał odwrócić uwagę, a my w tym czasie chcieliśmy pojmać sasukę. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, prawda? Ach tak, a więc to był Wasz plan. Wioska ukryta w liściach nie była Waszym jedynym celem, mam rację? <śmiech> Naprawdę myślisz, że Wasza wioska jest aż tak ważna? Gdy wróci gara, będę mógł ci pokazać coś bardzo interesującego. Na pewno cię to zaskoczy. W każdym razie, twój upór i marne umiejętności pozwoliły mi cię przechytrzyć. Pokonałem cię. Hm. Pamiętaj, że niczego nie możesz być pewnym do końca. Sam cię tego kiedyś uczyłem, prawda? Maru. Wiedziałem, a przynajmniej czułem, że to kiedyś nastąpi. Ale wiedz... Nie mam zamiaru tanio sprzedać skóry. A uprzedzałem cię. Powinieneś był dawno wybrać piątego, Hokage. Ciekawe, jak przebiega egzamin na Chunina. Czy pojedynek Naruto już się zakończył? Z tego co wiem, miał walczyć z Neim. Mam nadzieję, że znalazł sposób, by go pokonać. Nie, tak nie można! Nie mogę być stronniczy! Nauczyciel nie powinien faworyzować żadnego ze swoich uczniów! Ja tak nie umiem. Nadal chcę, żeby wygrał Naruto. Martwi się pan o Naruto? No oczywiście, że tak! Hmm? <śmiech> tak myślałem! <śmiech> ale... czy nie powinniście... Mieliście przebiec dziesięć okrążeń! Tak, ale już dawno to zrobiliśmy! Pan w tym czasie był jakby nieobecny. Hmm? Uważam, że w takim stanie nie powinien pan prowadzić lekcji, więc może odwołajmy resztę zajęć? Co? Nie kombinuj! Zajęcia będą trwać dalej! Hej, patrzcie, co to za dym? Hmm? Unosi się w okolicy areny. O! Ciekawe, co takiego się dzieje. Spójrzcie, z tamtej strony też widać dym. Orochi Maru, co mamy robić? Wysłać tam posiłki? Nie. To zbyt ryzykowne, bo nie wiemy, co się tam dzieje. Jeśli za tym wszystkim stoi Orochimaru, to mamy kłopoty. Czy Orochimaru... czy on naprawdę jest taki niebezpieczny? Kiedyś... był uczniem trzeciego Hokage. Więc z jakiego powodu został złym ninja? Dawno temu, gdy wybierano czwartego Hokage... Orochimaru postanowił przedstawić swoją kandydaturę. Kandydaturę odrzucono. Wkrótce potem zerwał wszelkie więzy łączące go z wioską ukrytą w liściach. Prawdopodobnie wciąż ma pretensje do trzeciego Hokage. Szuka zemsty? Na to wygląda. Gdy byłem dzieckiem, pewnego dnia go ujrzałem i pomyślałem sobie... że ma w sobie coś nieludzkiego, że jest jakąś przedziwną istotą w ludzkiej skórze. To było straszne. Naprawdę straszne. Panie, przynoszę wieści. W pobliżu wschodniej bramy wioski pojawiły się gigantyczne węże, a wraz z nimi setki ninja piasku. Przeniknęli do wioski i walczą z naszymi shinobi, którzy byli tam na patrolu. Piasek? Hmm. Zostawcie tu dwa oddziały i udajcie się do bramy. Szybko! Tak jest! Dalej nie pójdziesz, bestio! Nie! Trochę jest, co? Byliśmy nieostrożni. Złapali Lorda Hokage. A? Kakashi, patrz tam, wewnątrz bariery. Hmm? Kto to jest? Orochimaru. Orochimaru! Co on tu robi? Chyba nie chodzi mu znowu o Sasuke. Hej, Sasuke! Co? Nie, nie ma go. Uh. Uh. Sakura, zostań tu, a ja zredukuję nieco liczbę naszych wrogów. Nie się o Lorda Hokage! Zostaw to oddziałowi Anbu, my mamy co robić. Zresztą Lord Hokage nie jest przecież słaby uszem. Tak, ale... Pamiętaj, Guy. On jest Hokage. Da sobie radę. Hmm. <ścoughs> <ścoughs> Powiedz Orochimaru, płaczesz, bo jesteś szczęśliwy? Czy dlatego, że... W twoim sercu kryje się smutek. Hmm. Nie zgadłeś. Przespałem te wszystkie lata. Jednak w końcu się przebudziłem. Hmm. Tak, dokładnie o tym samym pomyślałem. Uważam cię za osobę, która raczej nie potrafi żywić urazy. Wnioskuję zatem, że nie ma powodu, dla którego to robisz. Hmm. No cóż... Tak się składa, że mam jednak pewien powód. Pozwól, że ci go przedstawię. Bardzo lubię obserwować, gdy coś się dzieje. Czuję ogromną pustkę, gdy świat stoi w miejscu. Jest wtedy jak wiatrak, który się nie obraca. Dla mnie taki świat jest nudny. A więc sam wpłynę na losy świata. Na początku zniszczę wioskę liścia. Hmm.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 Od bardzo dawna na to czekałem. Nareszcie misja Rangi A! Jeśli ja, Sakura i Shikamaru będziemy współpracować, pójdzie nam jak spłatka. Jestem tak dobry, że mógłbym zostać superbohaterem. Obserwujcie mnie, a zobaczycie, co potrafi prawdziwy ninja. W następnym odcinku Wioska w Opałach. Misja Rangi A! A więc do roboty!